opiwie.wordpress.com podcast, przy którym pocieknie Ci ślinka. Witam serdecznie w 87. odcinku podcastu o Piwie za mikrofonem Mateusz Bojuszewicz oraz mój wyjątkowy gość Bartosz Napieraj. Dzień dobry Bartku. Witajcie, cześć. Spotykamy się dzisiaj nie bez przyczyny. Jest 5 maja, czyli wielka premiera nowego browaru. Nowy browar, wszyscy już zapewne o nim słyszeliście, ponieważ no, głośno się zrobiło w internecie. Bartek, w jaki sposób Ty jesteś związany z tym nowym browarem? Ale Browar to projekt, w którego realizacji biorą udział trzy osoby. Ja jestem jedną z nich i mam ten zastrzyk, przenosić swoją piwną pasję na trochę inny poziom. Z blogera zostałem współczłonkiem Browaru Kontraktowego. Właśnie, skąd pomysł na Browar Kontraktowy? Wiesz, wiele razy się zastanawiałem z przyjaciółmi, co można zrobić więcej dla polskiej sceny piwnej, dla polskiego rynku piwnego. W związku z tym, że głęboko wierzę w tą piwną rewolucję, która powoli się przetacza przez kraj, postanowiłem wraz z kolegami przyspieszyć, o ile to jest, oczywiście możliwe. I, i stąd ten pomysł, to, to jest na tą chwilę to jest jedno z takich bardziej realnych możliwości działania na rynku. Wiadomo, że budowa własnego browaru wiąże się z olbrzymimi kosztami, natomiast browar kontraktowy jest świetną alternatywą dla tego, co proponują nam koncerny piwowarskie. No właśnie, to nie jest pierwszy w Polsce browar kontraktowy. Jesteście drudzy po pincie. A no, muszę powiedzieć, że Pinta wysoko zawiesiła poprzeczkę. No, zamierzacie ją przeskoczyć? No chciałbym sprostować, jesteśmy trzeci, albo nawet czwarty, bo pier pierwszy był browar Stary Kraków, e, który zakończył swoją działalność w 2007 roku. Browar Gontyniec też można nazwać browarem kontraktowym. Później Pinta, teraz my. E, tak, no, cieszymy się, że, że, że Pinta działa, cieszymy się, że, e, że produkują swoje świetne piwa. E, my chcemy się skupić na tym, co my robimy. E, Browar Pinta to tak myślę e, nasi przyjaciele i fajnie, że, że są na rynku, fajnie, że my jesteśmy, chcielibyśmy osiągnąć poziom, który będzie nas zadawalał i zadowalał wszystkich piwoż. Patrząc na to, jakie portfolio prezentujecie na start, wydaje mi się, że wiele osób będzie zachwyconych. No Wspomnijmy o tym, że jest to wit, jest to amerykański IPA i czarne Black IPA, no tego trzeciego piwa jeszcze w Polsce nikt nie ważył. Tak, no postanowiliśmy wprowadzić coś nowego, też y, y, Witbir nie był na dużą skalę do tej pory prezentowany, występował w browarach restauracyjnych, bodajże w trzech, czyli w, w Gdańsku, w Zielonej Górze i w Warszawie, natomiast wiadomo w związku z ograniczami, ograniczeniami browarów y, y, restauracyjnych, to piwo było dość, dość y, mało dostępne, my też chcieliśmy wprowadzić do, do szerokiej Publiki Wita. No, Black IPA to jest takie piwo, które powstało jakby z zamysłu. My produkujemy piwa w ten sposób, że robimy piwa, które chci chcielibyśmy się sami napić, a także myślimy, że, że będą się nimi cieszyć razem z nami wszyscy piwosze. Dlatego w ten sposób dobieramy te gatunki, żeby to miało taki wymiar. No, wydaje mi się, że właśnie wiele osób będzie zachwyconych. Ja na przykład nie miałem nigdy możliwości spróbowania Black IPA i to jest piwo, które no, największe emocje u mnie wywołuje, No, ale wydaje mi się, że wit również będzie świetny, tym bardziej, że zaczyna się robić ciepło, więc to świetne orzeźwienie. Wydaje mi się też, że takie podejście do tematu, że robimy to, co sami byśmy chcieli wypić jest bardzo dobre. No i mam nadzieję, że odniesiecie sukces, ponieważ nie ma co ukrywać, nie, nie zbyt wiele jest dobrego piwa w Polsce, a ciekawych gatunków to jest jeszcze mniej. Wy startujecie od razu z górnego C. Mam nadzieję, że będziecie trzymać cały czas poziom i mam takie pytanie, czy ta Wasza oferta, z którą startujecie, to jest tylko na początek, czy te piwa będą cały czas w ofercie? Myślę, że, że część tych piw będzie w stałej ofercie. Oczywiście zamierzamy wprowadzać nowe piwa, zamierzamy rotować gatunkami, zamierzamy bawić się konwencją, natomiast chcielibyśmy mieć taki stały człon, który będzie cały czas na rynku, bo, bo brakuje też takich piw, które by mogły być pite tak na co dzień. Bardzo mi się w ogóle podoba ten zestaw, bo to jest takie połączenie Belgii ze Stanami Zjednoczonymi, bardzo fajnie to brzmi. Zobaczymy, jak będzie smakować po premierze, no ale nie ukrywam, że liczę na coś bardzo dobrego. A powiedz mi, kto jest odpowiedzialny za receptury w Waszym browarze? Receptury piw, które mamy przyjemność zaprezentować, są autorskie nasze receptury, powstałe w naszych głowach i, i, i, i są one naszym zamysłem. A próbowaliście wcześniej na małą skalę ważyć te piwa, czy od razu na głęboką wodę się rzuciliście i od razu na przemysłową skalę? No wiesz, nie da się, nie da się uważać piwa na skalę przemysłową, nie mając doświadczenia e, piwowara domowego, czy, czy, czy czegoś w tym rodzaju. Ja piwowarem domowym nie jestem, ale jakby też e, nie każdy być musi w projekcie, mamy jakby inne funkcje, inne zadania i oczywiście tak, wszystkie te receptury były sprawdzone, przetestowane i zanim zostały wdrożone w skali przemysłowej, to zostały przez nas przetestowane. A, czyli mogę być spokojny o to, że to będą bardzo dobre piwa. Mam taką nadzieję, myślę, że po prostu nie da się fizycznie zrobić piwa na skalę przemysłową. Oczywiście pomijamy jakieś sytuacje koncernowe, ale nie da się w sposób rzemieślniczy, rzemieślniczo-przemysłowy zrobić piwa nie przetestowawszy go wcześniej, nie, nie, nie, nie, nie mając wiedzy piwowarskiej. Tak więc skoro jesteście doświadczeni, no to mogę spać spokojnie i czekać do premiery. Najgorsze, najobrzydliwsze, najbardziej kwaśne piwo, jakie kiedykolwiek w tym podcaście było niedobre, a słodkie, trąci alkoholem i mocno gazowane. Nieważne jakie piwo, ważne jaki podcast. Podcast o piwie. Dobra, zaczęliśmy tak trochę od piwnej strony, a... Może właściwie powinniśmy zacząć od tego pytania, skąd nazwa Alebrowar? Nazwa, która się nam urodziła w głowach, jak myślę, jest łatwo się domyślić. Chodzi tutaj o grę e, słów, ale e, jako styl, e, cała rodzina styli piw górnej fermentacji, ale też jako wyraz e, mający podkreślić zdziwienie, zaskoczenie, pasję. Stąd to połączenie Alebrowar. Skoro mówisz, że to w odniesieniu do piw górnej fermentacji, to czy oczywiście teraz tylko takie będziecie mieć w ofercie, ale czy w przyszłości zamierzacie pójść w dolną fermentację, czy tylko będziecie się tej górnej trzymać? Na razie nie mamy takich planów. Myślę też, że, że nie można się zamykać ale na piwa dolnej fermentacji, które też są świetne i wspaniałe, ale na tą chwilę chcemy ważyć piwa górnej fermentacji. Wiesz co, wydaje mi się, że to coś wspaniałego, ponieważ w Polsce poza tym, że tych piw jest w ogóle mało, to browar, który będzie tylko je ważył, no totalna amerykańska sprawa można powiedzieć. No tak jak mówię, no nie chcielibyśmy się zamykać odcinać i powiedzieć, że nigdy nie zrobimy piwa dolnej fermentacji, natomiast na tą chwilę nie planujemy takiego piwa. Mhm. Dzisiaj jest 5 maja, czyli... Dzisiaj startujecie z premierą. Powiedz, może ktoś zdąży odsłuchać przed pójściem do pubu. E, możesz mi powiedzieć, gdzie odbędzie się premiera waszych piw? Zapraszam wszystkich serdecznie do, do pubów, które, które będą prezentować piwa Ale prowaru. E, jakby startujemy z, wraz z najlepszymi lokalami w Polsce, tak myślę. E, i, ta, I tak, jadąc może od południa. E, Premierem mamy w strefie piwa w Krakowie, jesteśmy we Wrocławiu w Zakładzie Usług Piwnych, jesteśmy w Łodzi w Piwotece Narodowej, jesteśmy w Warszawie w pabie Wlazu Kotek, jesteśmy w Poznaniu w pabie Setka i jesteśmy w Toruniu w Krainie Piwa. Myślę, że to jest taki start, e, z tym ruszamy do piwa. Oczywiście też jesteśmy w wielu, wielu sklepach e, piwnych, tych specjalistycznych, i, i, i myślę, że będziemy dość szeroko dostępni, bo też taki jest nasz cel. A właśnie, w sklepach też będziecie od 5 maja dostępni, czy dopiero troszkę później? Tak, tak, jesteśmy od 5 maja ze, z, z naszymi piwami w wersji butelkowej dostępni w sklepach specjalistycznych. Mhm. Do sklepów jedzie wszystko to, co do pubów, czy będzie to skromniejsza oferta? Na 5 maja startujemy z dwoma piwami w butelce. Black IPA, które zostało uważone w takiej małej warce na urodziny i już czeka na rozlew kolejna warka i myślę, że już w przyszłym tygodniu będzie, będzie dostępne w całej Polsce. Aha, to bardzo super. Czy Wasza przygoda z Alebrowarem to będzie jakiś długo, taki długofalowy projekt, czy to jest taka przygoda, żeby zobaczyć, jak się waży piwo, ale niekoniecznie się na tym skoncentrować. No wiesz, zawsze wychodziłem z takiego założenia, że jeśli w coś wkładasz całą swoją pasję i, i swój czas i, i swoje siły, no to robisz to na 100%. I tak jest z My chcemy, chcemy tę konwencję ciągnąć, ile się tylko da. Chcemy robić piwa, które lubimy i które wy lubicie. Super, a czy browar kontraktowy, poza wielką frajdą, to jest również ciężka praca? Jeszcze w tej chwili trudno mi określić, czy to jest ciężka praca. Myślę, że za dwa miesiące, jak nabiorę trochę dystansu i będę mógł na to spojrzeć, to wydaje mi się, że to była olbrzymia praca. Natomiast teraz jestem niesiony falą jakichś emocji i, i, i dobrej energii, którą, którą ten projekt we mnie wyzwala i którą też piwosze, którzy nas wspierają, budują, że, że wydaje mi się, że to wszystko wychodzi dość łatwo i, i w, miarę, w miarę szybko i w miarę gładko, natomiast y, wydaje mi się, że to jest y, przeskok od zajmowania się piwem y, f, od strony takiej, jakim ja miałem doświadczenie, czyli blogowania, oceniania, bycia krytykiem piwnym do uczestniczenia w tak dużym projekcie jest olbrzymi. Natomiast tak jak mówię, to są takie emocje pozytywne, że, że, że trudno mi powiedzieć, żeby to była praca czy jakieś, jakieś zajęcia. No, to jest po prostu wykonywanie czegoś, co się, co się bardzo lubi. No to czyli najlepsza praca, jaką można wykonywać, to właśnie ta, którą się lubi. i no, Cieszę się, że taką znalazłaś. W ogóle gratuluję całego pomysłu. Wydaje mi się, że to będzie bardzo dobre dla polskiego rynku piwnego. Chciałbym powiedzieć, że życzyłbym również innym, żeby z takimi projektami wystartowali, ale to by mogło oznaczać dla Was jakąś konkurencję, więc pohamuję się. Nie, no ja myślę, my będziemy wspierać i zachęcać wszystkich do startu z takimi projektami, dlatego że jest, żyjemy w kraju niemalże 40-milionowym i w tej chwili mamy drugi działający browar kontraktowy i, i to jest za mało, to jest za mało. No fakt, że Stanami Zjednoczonymi jeszcze nie jesteśmy, no ale zobaczymy, jak to się w ciągu kilku lat rozwinie. Powiedz mi, czy długo zajmuje proces uważenia piwa? No, sam proces uważenia piwa jest procesem kilku, kilkunastogodzinnym. Kilku, kilkunastogodzinnym. Natomiast wiadomo, leżakowanie, fermentowanie leżakowanie tego piwa to, to jest proces dłuższy. Nasze piwa powstały Zale różnie, od, yy, różnie oczywiście zależy od, od stylu, natomiast pierwsze z nich powstały w marcu. A to prawie dwa miesiące temu, więc długo. No wiesz, piwa koncernowe robi się szybko, yy, piwa rzemieślnicze robi się długo. No. Piwo uważone w połowie marca musi, musi swoje yy, odleżakować, musi, yy, musi nabrać yy, właściwego smaku, aromatu tym bardziej, że, że, że jakby to jest nasz podstawowy cel, żeby te piwa były, były uważane w odpowiedni sposób i żeby niosły, niosły ze sobą ten ładunek piwa rzemieślniczego. Tak? Dlatego te e, obydwa piwa IPA są chmielone na zimno, e, dlatego tak staraliśmy się przy doborze e, składników, żeby to wszystko miało, e, miało, miało ten smak piwa rzemieślniczego i tego co najlepsze jest w, w, w, w, w piwowarstwie. Czyli mówiąc w skrócie, nie idziecie na ilość, tylko na jakość. Tak, staramy się, żeby, żeby to, co. Żeby pijąc to piwo, się po prostu czuł, że to jest takie piwo. Tak jak już o tym mówiłem, no, pijąc to IPA, chciałbym czuć, że to jest takie piwo, jakie chciałem, chciałem się właśnie teraz napić. No i e, ja jestem dobrej myśli, oczywiście. Dzisiaj za parę godzin e, zweryfikują to e, piwo całej Polski. Ja jestem dobrej myśli, te piwa mi smakowały i, i yy, jestem zadowolony, ale chciałbym poczekać na ocenę piwoszy, bo oczywiście się denerwuję. No, to, są, to jest nasze dziecko, to, to jest jakiś taki żywy produkt i yy, mam nadzieję, że wszystkim będzie smakować. Podejrzewam, że będzie, skoro tobie smakuje, a no nie ukrywajmy, masz całkiem wybredny gust, jak czytam twoje recenzje na blogu, więc jestem spokojny. No z recenzjami się teraz troszkę będę ograniczał, szczególnie jeśli chodzi o piwa polskie. Natomiast no tak, no chciałbym żeby ten zwykły piwo, e, taki polski mógł pijąc to piwo ale browaru spróbować z tego, co jest najlepsze na świecie w piwowarstwie. Wiesz. E, mamy dużo piw w dolnej fermentacji, mamy dużo e, piw aromatyzowanych, mamy trochę la, e, lagerów e, dobrych, mamy fajne portery. E, w Polsce brakuje piw ciekawych, takich, e, które by robiły różnicę na tym rynku i my chcemy takie piwa e, dostarczać. A czy zamierzacie wprowadzać kolejne piwa poza tymi trzema, które będziecie prezentować dzisiaj? No, nie chciałbym zdradzać niespodzianki, natomiast planujemy rozwój. Mhm. Dobrze, w takim razie nie naciskam i no, liczę, że to będzie coś równie fajnego. Butelki, w jakie będziecie pakować swoje piwo, z tego co widziałem na Facebooku, to są półlitrowe butelki NRW, prawda? Tak, to są butelki NRW e, cienkościenne, bezwrotne. A czy będą na przykład przewidziane jakieś limitowane edycje typu 0,33 czy litrowe, litrowe, tak jak korep na przykład leje, czy ograniczycie się na razie tylko do tych półlitrowych? No, na tą chwilę będziemy oferować tylko butelki półlitrowe. Ja myślę, że Będziemy się starać wprowadzać nowe elementy do, do naszego portfolio, ale e, też nie chciałbym obiecywać rzeczy, na którymi się nie zastanawialiśmy na, stracie, na starcie takiego projektu, ale rowar, trudno powiedzieć, że, e, że będziemy lać w, w butelki e, jakieś inne, jakieś okolicznościowe, natomiast e, na pewno na pewno nie pozostawimy piwoszy e, bez niespodzianek i bez jakichś fajnych atrakcji. Ja myślę, że e, Dzisiaj już mogę o tym powiedzieć. Cały, cały, e, cały zestaw gadżetów od nas, koszulki każdego piwa, koszulki Alebrowaru, bluzy, longslavey, podkładki, szkło. To wszystko oferujemy już na starcie. Każde piwo ma swoją podkładkę, piwo ma swoje szkło, ma swoją koszulkę dedykowaną. Chcielibyśmy też wytworzyć taką motoczkę wokół piwa tego, czego do tej pory nie było na rynku. E, to jest ta nowa jakość, którą alebrowar chce wprowadzić na nasz rynek. No widzisz, i właśnie ubiegłeś moje pytanie, bo się miałem pytać o szklanki, o koszulki i ewentualnie o jakieś podkładki. Nie, nie przewidziałem w ogóle tego, że będziecie bluzy oferować. To no, wydaje mi się to fajnym pomysłem. Gratuluję, ponieważ no, jest zdecydowanie innowacyjność. Również fajne jest to, że każde piwo ma inną podkładkę. Podoba mi się to bardzo. Ale może zapytam się, o szklanki. Ja osobiście uważam, że są świetne i są bardzo amerykańskie. Startujemy z, z szklanką 04 w kształcie shaker z logo Ale Browaru. W każdym pałowie, w którym dzisiaj pójdziecie zamówić piło Ale Browaru, mam nadzieję, że dostanie je w szklance Ale Browaru. Dobra, ale rozmawiamy o butelkach, o szkle, o takich dodatkach, ale może skupmy się na etykietach, wokół których się taka burza rozpętała że ja w pewnym momencie to nawet przestaję śledzić wątek na Browar bije, bo tam są ciągle albo zachwyty nad etykietami, albo są pretensje o to, jak te etykiety wyglądają. Czy specjalnie dobraliście te etykiety tak, żeby wzbudzać kontrowersje? Wiesz, to też nie jest tak. My yy, współpracujemy ze wspaniałymi ludźmi z Ostex, z Creative, y, którzy nam projektują y, te etykiety. To są y, jedyni w Polsce graficy, którzy znaleźli się na stronie oh, y, Beautiful Bear. I, y, my im zawierzamy i bierzemy od nich to, co nam się podoba. Y, nie do końca y, rozumiem oburzenie tymi etykietami. To, to jest y, kawał dobrej etykiety. wiesz. Y, poruszyłeś tutaj wątek browar bizu, y, Trudno mi powiedzieć, dlaczego akurat na Browarbizie się te etykiety spotkały z takim przyjęciem. Natomiast jeśli spojrzysz na nasze fanpage na Facebooku, to tutaj etykiety mają ponad 100 lajków i 60 komentarzy, wśród których jest tam parę neutralnych, ale nie ma nie ma, nie ma jakichś takich sytuacji bardzo mocno kryzysowych. Które się zdarzają na browarbizie, natomiast y, wydaje mi się, że osób, które ostro krytykują na browarbizie jest, no nie liczyłem, ale myślę, że, że nie, ma, nie ma tych osób 10, to Przy, 10, przy 100 lajkach like i 60 pozytywnych komentarzach, y, no to jest jakaś, jakiś głos środowiska. Poza tym ja tutaj się odwołam do, do, do, do słów Michaela Jacksona, czyli jednego z naj, największych i, i naj, najfajniejszych krytyków piwnych, który kiedyś powiedział, że piwowar, który chce zrobić piwo dla wszystkich, jest skazany na porażkę. No i też tak jest, że etykiety robione dla wszystkich, już są w Polsce takie browary, które robią etykiety dla wszystkich i, i, i, i, i koncerny też chcą wszystkim się podobać. I ja chcę się podobać sobie i chcę się, żeby Chcę, żeby te, te etykiety były dla, dla, dla, dla piwoszy yy, wyróżniających się na rynku. Też One są w pewien, czasami w żartobliwej konwencji, różnie, różnie wygląda e, etykieta e, Lady Blashe, e, różnie Black Hope. E, no nie wiem, trudno mi powiedzieć. Ja, my też te, wprowadzają te, te etykiety. Oczywiście dużo rozmawialiśmy, o tym pokazywaliśmy wielu osobom, nie spotkałem się z tak ostrą krytyką w środowisku. Oczywiście pokazywaliśmy ludziom w różnym wieku, jakby w różnym pojęciu piwie i nigdy nie było takiej informacji zwrotnej. Nie wiem skąd, skąd ona się wzięła na Browarbizie, ale jakby dla mnie to, to jest dobry znak, dlatego że koło tyle etykiet nie da się przejść obojętnie i, i, i, i dla mnie to jest sukces. Pewnie, znaczy mi się o etykiety bardzo podobają, zwłaszcza Lady Blanche, no jest genialna, nazwa również jest genialna. I mam teraz takie pytanie do Ciebie, czy Black Hope na tej etykiecie również znajduje się kobieta, tak samo jak na etykiecie Lady Blanche? Nie, nie, no to jest y, szalony poszukiwacz y, złota ogarnięty Gorączką, gorączką złota, stąd te rozbiegane oczy i trzymający bryłkę czarnego złota w ręce. Aha, bo już myślałem, że tak jak Lady Blanche, że Blanche to na przykład imię czy nazwisko, to że Hope tutaj też jako imię traktujecie? No ale dobra, widzę, przeinterpretowałem. Nie, no, Lady Blanche oczywiście po, pochodzi nazwa od, od francuskiej nazwy Vita. No Super, naprawdę etykiety bardzo mi się podobają. Kolorystyka czarno-biała również fajna. Nie do końca jest tak, że, że te etykiety są czarno-białe, bo Rowing Jack jest zielony, a, a Black Hope jest brązowy. Ale rzeczywiście taki zamysł był, żeby to było w jednej tonacji kolorystycznej i każde piwo miało jakby swoje odzwierciedlenie. W jakim browarze zostały uważone wasze piwa? Nasze piwa powstały w browarze Gościszewo o podale Sztumu. Rozumiem, a dlaczego akurat w tym miejscu? Wybór browaru do, do rozpoczęcia takiego projektu kontraktowego jest trudny, bo raz, że w Zakładów, które wchodziłyby w rachubę jest bardzo mało w Polsce, bo e, część zakładów jest za dużych, w ogóle mamy mało, e, mało browarów w Polsce, część z nich jest za dużych, część jest mocno obłożona swoimi e, produkcjami, a najważniejsze i kluczowe jest to, żeby e, z ludźmi, e, z właścicielami, po prostu mieć ich wsparcie i zrozumienie i tutaj nam się udało z panem Stanisławem i Chrystianem Czarnyckimi dojść do porozumienia, oni nas rozumieją naszą pasję i też nas wspierają bardzo mocno, dlatego, dlatego te piwa powstały w Gościszewie. A, rozumiem. Gościszewo no, może być takim dobrym znakiem, ponieważ uwielbiam ich piwo naturalne. rycerze i, i piwo pszeniczne też są całkiem dobre, więc no sądzę, że ich aparatura nie powinna Wam wpłynąć jakoś negatywnie na smak Waszego piwa, jak to ma na przykład miejsce w niektórych browarach, czyli no, chociażby Witnica, ich maślany posmak, czy, czy Ciaszyny, ich metaliczny posmak. Też mamy, też mamy taką nadzieję, no, nasze piwa są piwami specyficz, specyficznymi, to nie są takie zwykłe piwa. Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby były najwyższej jakości i, i, i myślę, że tak będzie no, to są piwa nie chcemy, nie poruszamy tego tematu ale, ale to są też piwa niepasteryzowane nie filtrowane, więc ja myślę, że to też dodatkowo przyniesie swoje efekty pijąc to piwo e, chciałbym, żebyś czuł różnicę zobaczymy, na pewno on bardzo chętnie spróbuje tych piw czy zamierzacie prezentować swoje piwa na jakichś festiwalach, jak na przykład festiwal dobrego piwa we Wrocławiu czy Birofilia tak, już za tydzień e, trzeci wrocławski festiwal dobrego piwa. Tam nasze, e, nasze piwa będą obecne. Wszystkie trzy e, będą do kupienia, do spróbowania. Zapraszamy serdecznie. E, natomiast jeśli chodzi o, o e, birofilia, to e, nie wiem jeszcze dokładnie. Chcielibyśmy tam wystartować, e, ale, ale mm, nie wiem, jak będzie ta kwestia wyglądała. Rozumiem. Dobrze, że Wrocław przynajmniej jest pewny. Podejrzewam, że ludzie chętnie spróbują czegoś nowego. Zresztą no, każdy chyba jest ciekawy. Dobrze, a może porozmawiajmy trochę o Waszej przyszłości. Zamierzacie zostać najlepszym browarem w Polsce? Nie, no my zamierzamy zostać najlepszym browarem na świecie. Trochę żart, ale wiesz, no Działamy tak, chcemy się rozwijać cały czas, chcemy prezentować coraz lepsze piwa, chcemy rozwijać swoje umiejętności i chcemy, żeby ta przygoda działała się razem z naszymi, z naszymi fanami, z ludźmi, którzy, którzy piją nasze piwo. Jeśli Tak sobie myślę, że jeśli nie stawiasz sobie ambitnych celów, to, to nie masz czego szukać w tej branży, tak jak w innych. Tak chcemy być bardzo dobrzy. Bardzo mnie to cieszy. No, wiadomo, jak ktoś sobie stawia za cel bycie przeciętnym, tylko a, zarabianie na tym pieniędzy, no to raczej by mu wtedy nie wyszło, jeżeli nie jest jakimś wielkim graczem. No, a nie oszukujmy się, browary kontraktowe to nie są wielcy gracze na rynku, gdzie mamy wielką trójkę. No tak, skala produkcji jest zupełnie inna i też inny jest odbiorca, ale też inne zadania stoją przed takim piwem. To piwo ma cieszyć i ma pokazywać e, różnice w tych stylach i, i, i różnorodność. Przez takie małe rzeczy chcemy podnosić jakość życia e, naszych piwoszy. No, ktoś będzie mógł sobie po prostu w domu usiąść i się napić wita czy blag IPA, czy IPA, a nie będzie musiał ciągle pić tego nudnego lagera, e, Eurolagera z koncernu. Dobrze Bartku, myślę, że wszystkiego już się dowiedzieliśmy od Ciebie na temat Ale Browaru. Może przypomnijmy jeszcze na koniec listę pubów, do których słuchacze mogą się udać na dzisiejszą premierę i będziemy się żegnać. Zapraszam serdecznie Strefa Piwa Kraków, Zakład Usług Piwnych Wrocław, Piwoteka Narodowa Łódź, w Kotek Warszawa, papsetka w Poznaniu i Kraina Piwa w Toruniu. No a Alebrowar w internecie możecie znaleźć na stronie internetowej alebrowar.pl oraz na Facebooku kośnik, facebook Alebrowar Zachęcam wszystkich do odwiedzenia Profil prężnie się rozwija, fanów coraz więcej, dużo ich no to jakiś też sukces wróży, ponieważ jeszcze ludzie nie spróbowali waszego piwa a już no lubią ten profil po to, żeby mieć na bieżąco jakieś informacje, czyli pokładają w was nadzieje. No też y, to jakby ta cała, ten cały profil ma jeden cel. My chcemy, żeby, żeby ludzie, którzy piją nasze piwa, mieli informacje z pierwszej ręki, dlatego profil prężnie działa i dlatego informujemy o wszystkim, co się dzieje, bo wiemy, że, że ludzie chcą pić to piwo, chcą o nim wszystko wiedzieć i na profilu będą o tym piwie wszystko wiedzieć. Jeśli będzie powstawać nowa warka, to będą o tym wiedzieć, będą czytać o tym relacje i będą mogli sobie to, mam nadzieję, obejrzeć. No, bardzo, bardzo fajnie. E, czy ludzie mogą również na Facebooku do Was pisać? Wy będziecie im odpisywać? No, jeszcze się nie zdarzyło, żebym nie odpisał. E, co prawda troszkę już e, zaczynają mi puchnąć palce. Ale, ale jest ok. Jest bardzo duża liczba zapytań i to są zapytania zupełnie, zupełnie takie od, od takich koleżeńsko-dyskutanckich po, po jakieś informacje, w których się tam puby do nas wracają. Zawsze odpisujemy, można na śmiało pisać, czy to na, na maila, czy to na Facebooku, czy, czy na Browalbizie też odpisujemy wszystko to czytamy i wszystko, wszystko staramy się e, załatwić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Dobry to jeszcze polecamy Twoją e, stronę, na której znajdziecie wiele recenzji piw, czyli smaki-piwa.pl Bartku, dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej audycji. Ja zwijam się do sklepu zobaczyć, czy dojechały Twoje piwa i Mam nadzieję, że będzie pysznie, czego sobie i wszystkim słuchaczom życzę, no a Tobie i Twoim kolegom życzę wielkiego sukcesu z otwarciem alebrowaru. Dziękuję za życzenia i mam nadzieję, że podołamy oczekiwaniom wszystkim do zobaczenia w Pawach dzisiaj o 20. Bądźcie tam koniecznie. Na razie. Cześć.